Mieszko I i Bolesław Chrobry, ojciec i syn. Mieszko to władca Wielkopolski, twórca państwa, które w X wieku wyłania się nagle na mapie Europy, by u schyłku panowania księcia mieć obszar dwóch trzecich dzisiejszej Polski. Bolesław zlekceważył testament ojca, dokonał zamachu i siłą przejął władzę, a podczas swego panowania koronował się na pierwszego króla Polski.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 Żywa. Dziś wracamy do źródeł, do wieku X, do początku państwa polskiego i w ten sposób rozpoczynamy cykl opowieści o ludziach, którzy w naszej ponad tysiącletniej historii w zauważalny sposób wpłynęli na bieg tej historii Mieszko I i Bolesław Chrobry, Rycheza i Kazimierz Odnowiciel, o nich w kolejnych dwóch pierwszych audycjach. A dalej, wędrując przez wieki, przypomnimy m.in. Zygmunta Augusta i Jana Kochanowskiego, Mikołaja Kopernika i Stanisława Chozjusza, a na przykład w czasach nam bliższych rotmistrza Witolda Pileckiego i generała pilota Stanisława Skalskiego. Czy też Władysława Gomułkę i Edwarda Gierka, prymasa Wyszyńskiego i świętego Jana Pawła II, księdza Jerzego Popiełuszkę i Wojciecha Jaruzelskiego, Zbigniewa Herberta i Annę Walentynowicz. Zaproponował pan, aby w każdej audycji były to opowieści o dwóch postaciach, o podobnej lub przeciwnej postawie życiowej. Dlaczego taka historia? By spróbować spojrzeć na nowo na nasze dzieje przez pryzmat napięcia, jakie daje albo przeciwstawienie niektórych losów, albo ujrzenie takiego związku, jaki wynika choćby z ojcostwa, z ciągłości, która jest zarazem ciągłością nie tylko rodziny, ale ciągłością w dziejach Polski, jakąś linią rozwoju, ideą z pewną y, twórczością, Byśmy nie mówili tylko o politykach, choć zaczynamy od polityków, bo oni fundują naszą wspólnotę, Mieszko i Bolesław Chrobry. Ale potem przecież to są także uczeni, artyści, niezwykłe postaci w najróżniejszych dziedzinach aktywności, bez których Polski by nie było albo wyglądałaby ona ubogo a może bardziej szczęśliwie, bo nie zawsze są to postaci pozytywne. Nie chodziło mi tylko o malowanie powiedzmy stu najpiękniejszych laurek w dziejach Polski, ale o to, żebyśmy zobaczyli jak intencje złe i dobre przeplatają się w tej naszej historii, jak właśnie to napięcie między losami ludzkimi tworzy pewną mozaikę, w której możemy na nowo rozpoznać zbiorowe losy Polaków. A zatem Mieszko I i Bolesław Chrobry, ojciec i syn. Czy Mieszko miał jakąś konkurencję? No bo w zasadzie wyłania nam się jako jeden jedyny, choć gal anonim wymienia kilku przodków Mieszka i historia sięga IX wieku. A może Mieszko miał konkurencję jeszcze i jest to prawda do odkrycia przez naukowców, historyków, archeologów? Bardzo frapująca perspektywa, którą pani redaktor zaproponowała. Najczęściej konkurencja rozgrywała się w tamtych czasach między braćmi, którzy rywalizowali o schedę po ojcu. Wiemy oczywiście, dzięki kronikom bliskim w czasie Mieszkowi, że miał jednego brata znanego na pewno. Z imienia tego, który razem z nim walczył pod Cedynią w 972 roku. Miał jeszcze drugiego brata, który wcześniej poległ na północno-zachodnich rubieżach państwa mieszkowego. Ale nic nie słyszymy o tym, żeby ci bracia chcieli mu zabrać władzę. Zatem krew się tutaj nie lała. No, lała się w tym sensie, że bracia. Dzielnie występowali razem przeciwko zewnętrznym wrogom państwa, ale rzeczywiście krew się nie lała między nimi. Sytuacja także niepodobna do pobliskich Czech, o starszej nieco od polskiej historii, gdzie rywalizują dwa rodzaje. Jeden Przemyślidów, ta główna dynastia. Która będzie panowała aż do początku XIV wieku, i mniejszy ród sławnikowiców, ten z którego wywodzi się święty Wojciech. Ród przemyślidów eksterminuje całą rodzinę sławnikowiców. A w Polsce nie słychać o żadnym drugim rodzie konkurencyjnym wobec Piastowskiego. Spokojne się wydają te Nasze dzieje, rejony, ale tak. tak. Na siłę nie możemy wymyślić tutaj żadnego konfliktu. konkurenta. No tak, ale faktem jest, że państwo Mieszka pojawia się nagle. Nagle też od Poznania, Pogniezno i Kruszwice wyrastają grody. Wcześniej nie było nic. Te grody nazywa się często wielkopolskimi piramidami. To ogromny komplement dla państwa Mieszka, które wyłania się z mroku, z nicości. Sądzę, że nawet należałoby potraktować to sformułowanie znakomitych historyków poznańskich, profesora Jasińskiego i Strzelczyka, jako bardziej pozytywny niż ten, który kojarzy się z terminem piramidy. Piramidy egipskie służyły wyłącznie chwale monarchów i zbudowane były rzeczywiście na ogromnym wysiłku niewolniczej siły roboczej. Imponują niektóre z nich po dzień dzisiejszy ale nie służyły efektywnie swojej wspólnocie politycznej wtedy, kiedy były budowane. Tymczasem tych kilkanaście grodów zbudowanych w centrum państwa gnieźnieńskiego w latach 920-941 Pochłonęło rzeczywiście ogromną pracę ludzką, ale nie służyły one tylko próżnej chwale władców, którzy te budowle tworzyli, ale służyły obronie bardzo dużej grupy ludności, która mogła się w tych grodach schronić i organizacji państwa, które wokół tych grodów ich systemu mogło okrzepnąć wobec zewnętrznych przede wszystkim zagrożeń, zarówno idących z północy, Zachodu, czy od południa, gdzie rozszerzała się władza książąt czeskich. Mieszko już zastał ten system stworzony przez Lestka, Leszka, swojego dziadka i się siemomysła. Ciekawe informacje o państwie Mieszka przekazał kupiec żydowski pochodzący z Hiszpanii, Ibrahim ibn Jakub, który w roku 965 odbył podróż do Czech i Niemiec.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 Daje on tym mężom odzież, konie, broń i wszystko, czego tylko potrzebują. Państwo mieszka i tereny, które to państwo zajmowało, to było coś peryferyjnego dla tych cywilizacji, rozwijających się cywilizacji zachodu i wschodu. To było miejsce jednak atrakcyjne. To było miejsce na pewno nieszczególnie atrakcyjne z punktu widzenia wyżej rozwiniętych, związanych już z cywilizacją łacińską albo od wieków jak Italia rzecz jasna, czy Galia, czy tereny Hiszpanii, które były wtedy w dużej części pod panowaniem muzułmańskim poza niewolnikami. Natomiast to miejsce było atrakcyjne z punktu widzenia szansy na stworzenie niezależnego ośrodka politycznego właśnie przed swoje oddalenie od centrów. Oddalenie, ale przecież nie izolację, bo izolacja byłaby zabójcza dla rozwoju. Natomiast peryferyjność była szansą, żeby tu zorganizować własny system polityczny, który kiedy okrzepnie będzie mógł wejść w relacje nie wyłącznie jako przedmiot, którym inni będą obracali w swoich rękach, ale jako podmiot polityczny, który sam będzie współdecydował o swoim losie w relacjach z innymi. Państwo mieszka to barbaria na peryferiach przed przyjęciem chrześcijaństwa i może zdumiewać, że książę tak świetnie orientował się w sytuacji politycznej na kontynencie i przechytrzył władców niemieckich przyjmując chrześcijaństwo z Czech Po prostu mistrzowski zabieg dyplomatyczny. No właściwie możemy mieć pewność, że Mieszko żadnego wykształcenia nie miał. Niemal nikt z jego rówieśników, władców takiego wykształcenia nie miał. Dopiero jego wnuk Mieszko II będzie człowiekiem istotnie wykształconym i będzie się tym absolutnie wyróżniał. W swoim z kolei pokoleniu cesarz niemiecki w tym czasie nie będzie piśmiennym. Mieszko okazał rzeczywiście fenomenalną bystrość umysłu. Natomiast co do tego, czy rzeczywiście taka kalkulacja, jaką odczytali historycy w kolejnych wiekach i umocnili tę interpretację, zwłaszcza w wieku XIX, a mianowicie, że Mieszko chytrze chciał ominąć cesarstwo niemieckie, księstwa saskie, biskupstwa saskie, żeby przez Pragę sięgnąć do Rzymu, wydaje się dzisiaj kwestionowana. Profesor Jurek z Poznania przedstawił ostatnio bardzo frapującą hipotezę, choć no nie jest ona jeszcze dość solidnie ugruntowana źródłowo i na pewno budzi duże dyskusje. Ale ta hipoteza sprowadza się do stwierdzenia, że chrzest być może nie odbył się. W związku w ogóle z wyborem sojuszu z Czechami przez Mieszka, taki wybór na pewno się dokonał w 1965 roku, co do tego nie ma wątpliwości, no bo doszło wtedy do ślubu Mieszka z córką księcia czeskiego, Bolesława Srogiego, Dobrawą. Natomiast czy mogli księża z Czech ochrzcić Mieszka, omijając jakoś biskupstwa niemieckie? Przypomnijmy, że Czechy nie miały wtedy żadnego biskupstwa. Biskupstwa dorobią się Czesi po Polsce dopiero w 973 roku, a więc nie było wystarczającej władzy duchownej w Czechach, by takiego obrządku chrztu księcia dopełnić. Profesor Jurek sugeruje, że chrzest mógł się dokonać najprawdopodobniej w obecności cesarza albo w 965 albo 6 roku. W Merseburgu czy w Magdeburgu raczej bez pośrednictwa niemieckich biskupstw i bez pośrednictwa cesarstwa, co tu dużo mówić, ta decyzja nie mogła się dokonać. W tym momencie jeszcze nie ma wyraźnego przeciwstawienia. Mieszko-cesarstwo, Mieszko-Niemcy. Trwa peryferyjna rywalizacja między Mieszkiem a niektórymi wschodnio-niemieckimi czy też saskimi feudałami, jakich w historiografii nazywamy, niekoniecznie działającymi zresztą w związku z cesarstwem niemieckim, czasem całkiem na własną rękę, tak jak taki buntownik, Wichman, którego ostatecznie Mieszko pobił dwa razy w 967 roku. To było bardzo ważne zwycięstwo, a potem już pod Cedynią, kiedy Mieszko zetrze się z Margrabią, Marchi Wschodniej Chodonem. Historio, historią, co żeś ty za pani, że dla ciebie że dla ciebie winą Chłopcy malowani Orszaki, dworaki, szum, a wich bier. Orszaki, dworaki, szum Historia, historia, czarna dyskoteka Nie pozwalasz wytchnąć ludziom ani wiekom Orszaki, dworaki, szum, a wich bier. Dworaki szum, historio, historio, ty ma co nasza, tak nam dałaś mało, oprócz nasza naszą. Olszaki, dwora, kiszą, pawi chciu. Olszaki, dworaki szum. historio, historio, żeś ty zamatnia, kamy się na scenę, a to jeszcze zapnia. Olszaki, dwora, kiszą, pawi orszaki. Dworaki, szum,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 Historia żywa. Chrzest Mieszka nie uchronił jego państwa przed najazdami feudałów niemieckich. Mieszko bez przerwy się ścierał na polu bitwy z nimi, a oni traktowali go jako barbarzyńce, wyśmiewali jego strój. Tu są jakby dwa aspekty zagadnienia. Jedno to jest nastawienie niemieckiej elity politycznej tamtego czasu, a może pozwólmy sobie na taki element aktualizacji, nie tylko tamtego czasu, w stosunku do wschodnich słowiańskich sąsiadów. To nastawienie oddają różne źródła, także z tamtego czasu, a więc z początku wieku XI, czy z końca tamtego wieku, na przykład list Bruno na Skwerfurtu, jednego z kolei z przykładów niemieckich duchownych który wznosił się ponad te stereotypy wyższości niemieckiej w stosunku do Słowian i starał się służyć jak najlepiej misji chrześcijańskiej przez służbę słowiańskiemu księciu Mieszkowi, a raczej jego następcy Bolesławowi Chrobremu. Otóż w liście do cesarza Henryka II, z którym później Bolesław Chrobry będzie się ścierał, już w takiej frontalnej walce Polski z Cesarstwem Niemieckim. Święty Brunon z Kwerfurtu wyrzuca niemiecką pychę swojemu cesarzowi. Tak jest, mówi, że niemiecka pycha musiała lizać stopy polskiego władcy, pobita pierwszy raz jeszcze w czasach mieszka. A później czeski kronikarz Kosmas używa takiego określenia innata teutonika superbia, a więc taka wrodzona pycha niemiecka okazywana w stosunku do Czechów. I ślady tego odnajdujemy przede wszystkim w kronice będącej najlepszym źródłem do dziejów Mieszka i Bolesława Chrobrego, kronice pisanej przez niemieckiego biskupa Titmara, czy Dytmara, którego ojciec, graf Walbek, zmagał się z Mieszkiem właśnie. Otóż Titmar wielokrotnie w swojej narracji daje odczuć swoje poczucie wyższości wobec tych słowiańskich barbarzyńców, których szanuje tylko wtedy, jeśli ci uznają wyższość niemiecką. Ta pycha niemiecka tu okazywana nie oznaczała wcale, że wszyscy książęta niemieccy czy cesarze niemieccy mieli jakieś nastawienie wrogie do Polski, czy do Czech, czy krótko mówiąc do Słowian. Nie. Co prawda odtworzył odtąd pierwszy strukturę cesarstwa jako jednolitą względnie strukturę, ale ta struktura... W swoim wnętrzu była podzielona na bardzo wiele sprzecznych interesów księstw, władstw, które kłóciły się między sobą i dlatego na przykład Bolesław Chrobry będzie w stanie znaleźć znakomitych sojuszników w walce z cesarstwem, w cesarstwie. Z niemieckich książąt. Wśród nich znajdzie przecież także teścia dla swojego syna. Mieszka drugiego. Ta sprzeczność interesów rozmaitych władców dzielnicowych niemieckich pozwalała zachować pole manewru dla przecież słabszego od Niemiec w całości państwa gnieźnieńskiego, które przekształca się w państwo polskie. Kiedy umiera Otton I, Mieszko wspiera Odtona II i nawet z Ottonem II działa wobec Słowian Połapskich. Niektórzy mają mu to za złe. Także wspierał Odtona III. Te stosunki były poprawne w porównaniu z epoką Bolesława Chrobrego, który z cesarstwem toczył jedną z najdłuższych wojen w historii i najdłuższą na pewno wojnę polsko-niemiecką, bo piętnastoletnią. Czy Mieszko był sprytnym dyplomatą, czy był zwolennikiem pokojowych działań? O niemiecko angażował się bardzo chętnie w rozgrywki wewnątrz Cesarstwa Niemieckiego, kiedy tylko następowała zmiana na tronie cesarskim, czyli chwila osłabienia, niepewności w Niemczech. Po śmierci Ottona III, bardzo długo panującego władcy niemieckiego, kiedy jego młody syn był już formalnie koronowany, na następcę odtąd drugi, mieszko zaangażował się na chwilę jednak w kampanię poparcia oponenta Ottona, Henryka Kłótnika, bawarskiego księcia. A więc nie tak od razu nawiązał dobrą współpracę z Ottonem II. Potem wycofał się z tego błędnego, można powiedzieć, manewru politycznego, bo Henryk Kłótnik przegrał walkę o tron z Ottonem II. Ale kiedy Otton II z kolei umrze, wtedy znów Mieszko na chwilę nie popiera jego młodziutkiego, kilkuletniego następcy Ottona III, ale raz jeszcze stawia na Henryka Kłótnika. Przez to, że wycofał się szybko Mieszko z tej błędnej decyzji wykonał swój najbardziej mistrzowski manewr polityczny bo to jest dowód prawdziwego geniuszu politycznego Mieszka to co stało się po śmierci Ottona II oferując ostatecznie swoje wsparcie wdowie po Ottonie II poparcie dla przyszłości małego Ottona III zyskuje w zamian poparcie faktyczne cesarstwa przeciwko Czechom które pamiętajmy w tym momencie wciąż panują nad Krakowem i Wrocławiem, nad Małopolską i nad Śląskiem. I tak jak w pierwszym tomie dziejów Polski pozwoliłem sobie napisać, to, że Wrocław zdobywał Mieszko przy pomocy wojsk cesarskich, niemieckich, było takim mistrzowskim manewrem politycznym, że trudno wyobrazić sobie lepszy. Niemcy pomagają państwu gnieźnieńskiemu przyłączyć Śląsk oderwawszy go od Czech. Elity polityczne niemieckie nie chciały mieć na swojej wschodniej rubieży zbyt silnego jednego sąsiada. W ten sposób Mieszko mógł uzyskać Wsparcie Niemiec w walce o Śląsk, a niedalekiej odległości czasowej od tej operacji udało mu się także uzyskać. Kraków z Małopolską i w ten sposób doprowadzić do takich granic swoje państwo, które przypominają już dzisiejsze granice Polski. Tak, to prawdziwe mistrzostwo Mieszka, który zdobył także część Mazowsza, chociaż najmniej o tym wiemy. Walczył też o Pomorze Zachodnie, o Wolin. I kiedy Mieszko umiera w 992 roku, jest szanowanym księciem w chrześcijańskiej Europie, jest mężem stanu i zdobywa nawet szacunek owych niemieckich feudałów. Państwo mieszka liczy blisko 250 tysięcy kilometrów kwadratowych, ma około miliona mieszkańców, kiedy na Rusi, czy w Rzeszy, czy we Francji to była liczba między 4 i 5 milionów. Co zatem zostało Bolesławowi, no bo Polska wynurzyła się tutaj jako kraj suwerenny. Mieszko był akceptowany, nie przekraczał pewnej miary, nie stawiał się na równi z królem niemieckim, ale przy pomocy niemieckich sojuszników potrafił umocnić swoje państwo na tyle, że stał się czynnikiem stabilizacji i jednocześnie pewnej budzącej respekt siły na wschodnich rubieżach cesarstwa, to rzeczywiście było jego dziedzictwo, które bardzo pomoże Bolesławowi Chrobremu, jego synowi, podnieść pułap ambicji i siły państwa polskiego, którą on dopiero stworzy jako siłę imperialną, siłę, która będzie się mierzyła niemal jak równy z równym z królestwem niemieckim w tej właśnie wspomnianej przez panią ponad 14 czy blisko piętnastoletniej wojnie. Punkt wyjścia Bolesława do tej ambitnej rozgrywki był jednakże bardzo niepewny. Moglibyśmy powiedzieć, a... że groziło rozlewem krwi, bo Bolesław Chrobry dokonał zamachu. I tu jest właśnie sytuacja, o którą pytała pani na początku naszej rozmowy, a mianowicie jest spór o to, kto ma być dziedzicem, spór między braćmi. W rok po ogłoszeniu dokumentu Dagome Judex, czyli w roku 992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 Czesław Chrobry był pierworodnym, ale po dość rychłej śmierci Dobrawy, z którą Mieszko miał jeszcze wspaniałą córkę Świętosławę, późniejszą królową szwedzką, duńską matkę władcy całej północy europejskiej, Kanuta Wielkiego. Mieszko żeni się po raz drugi z niemiecką margrabianką Odą i z nią doczekał się kilku następnych synów i to im chciał przekazać większość swojego władztwa. O tym mówi słynny dokument Dagome Judex, rodzaj testamentu politycznego Mieszka, odnaleziony w skrócie wyciągu w archiwum watykańskim, wyciągu pochodzącym z końca XI wieku. Wyraźnie wynika z tego dokumentu, że to Oda i jej dzieci, a nie Bolesław, mieli odziedziczyć większość państwa. Bolesław być może dostał tylko kraków kawałek małopolski, resztę miała dostać Oda i jej synowie, a więc podział, podział Polski groził. Bolesław zareagował z sobie właściwą energią, natychmiast wyrzucił swoją macochę, czyli Odę i swoich przyrodnich braci z granic państwa. Nie było tu przelewu krwi między rodziną, natomiast popierający wyrzuconych kandydatów do dziedzictwa po Mieszku, możnowładcy Odylen Przybywoj, znani z imienia, zostali brutalnie potraktowani przez Bolesława Chrobrego. Tutaj dokonał się przelew krwi. Ten zamach uratował jedność państwa mieszkowego po jego śmierci pozwolił Bolesławowi kontynuować politykę ojca i podnieść ją na nowy pułap, ale tak jak zawsze przy tego rodzaju ambicjach i dramatycznych decyzjach bez przelewu krwi się nie obyło. Gościem audycji Historia Żywa jest profesor Andrzej Nowak. Gdy pytasz mnie czym ojczyzna jest, odpowiem czyś chociaż raz chodził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 Kona dzwon, co kraj przenika, mowa skargi wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Może dziwić to, że Dagome Judeks testament Mieszka nie obejmował Bolesława jako pierworodnego, który będzie dziedziczył po Mieszku zbudowane przez księcia państwo, zwłaszcza, że Dagome Judeks jest też także dowodem na geniusz Mieszka, który ofiarował papieżowi swoje państwo, papiestwu. A sam Bolesław był też bohaterem tych relacji, bo kosmyk jego włosów został wysłany papieżowi w 973 roku. Dlaczego Mieszko pominął Bolesława? To się często zdarzało wtedy i nierzadko zdarza dzisiaj, że dzieci z ostatniego małżeństwa bywają faworyzowane. Może Oda, jego małżonka wpłynęła na to, by przekonać Mieszka. Tak czy inaczej plany Ody zostały pokrzyżowane przez energię pierworodnego i czującego się w związku z tym w prawach do przejęcia spadku Bolesława Chrobrego. Jakie były relacje Bolesława z cesarstwem niemieckim? Czy czuł się silniejszy, mocniejszy, mądrzejszy niż jego ojciec Mieszko, leczniejszy, bardziej stanowczy, chcący stawiać warunki zachodniemu sąsiadowi? Bolesław dużo lepiej znał świat. Bywał na dworze swojego dziadka Bolesława Srogiego w Pradze. Bywał także jako młody zakładnik, choć w bardzo szanowanych warunkach, bardzo honorowych warunkach, trzymany na dworze Odtona II, kiedy właśnie w 973 roku został oddany po bitwie pod Cedynią jako rodzaj no właśnie takiego honorowego zakładnika na dwór cesarski. Wtedy poznaje lepiej rozmaite układy polityczne potencjalnych partnerów w cesarstwie niemieckim, ale to jego obycie nie wystarczyłoby do tego, żeby Bolesław Chrobry posunął się do takiej śmiałości, by rzucić rękawice królestwu niemieckiemu, gdyby nie wcześniejszy etap jego panowania. Ten, w którym wydawało się, że Bolesław Chrobry będzie najlepszym współpracownikiem cesarstwa, kooperator imperii, jak nazwie go nasz kronikarz anonim zwany Galem. To jest okres współpracy z Ottonem III, z tym młodocianym, Cesarzem, który znalazł w tym starszym od siebie, bo Odton był o kilkanaście lat młodszy od Bolesława Chrobrego, w tym starszym od siebie księciu Polańskim potencjalnego, silnego współpracownika dla swoich wspaniałych marzeń i planów. Odton kojarzony jest z niezwykłym, uniwersalnym wizerunkiem imperium, cesarstwa, jako wspólnoty nie opartej na dominacji Niemiec, nad resztą Europy, ale takiej, w której... Cztery główne podmioty to Italia, Galia, Germania i Sklawinia, a więc Włochy, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, Francja, Niemcy i słowiańska część, którą reprezentował faktycznie właśnie Bolesław Chrobry. Ta uniwersalna wizja zyskała świętego patrona w postaci Wojciecha z rodu sławnikowiców, o którym wspominaliśmy. Wojciecha, który imponował jeszcze bardziej oczywiście Nowi jako święty mnich, asceta, pełen zapału misyjnego. I kiedy ten zapał misyjny zrealizował wobec Prusów, do tej misji został zaproszony przez Bolesława Chrobrego, święty Wojciech, męczeńska śmierć Wojciecha stała się powodem do niezwykłego podniesienia Polski podkreślenia roli państwa Bolesława Chrobrego i jego osobiście jako jednego z najbliższych współpracowników wspaniałej wizji Uniwersalnego Cesarstwa Ottona, bo to jest przecież powód pielgrzymki Ottona do grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie i zjazdu gnieźnieńskiego w tysięcznym roku, kiedy Polska zyskuje polityczną suwerenność poprzez nadanie jej pełnej organizacji kościelnej z własnym arcybiskupstwem. Arcybiskup może koronować króla, a więc to oznacza, że Polska może mieć królów, oczywiście za zgodą papieża lub cesarza. I jednocześnie to jest ogromna, symboliczna wartość tego momentu współpracy młodego cesarza Ottona z Bolesławem Chrobrym, podkreślona przez kopię włóczni świętego Maurycego, świętej włóczni Cesarstwa Niemieckiego, podarowaną Bolesławowi Chrobremu wtedy. Być może, jak opisuje to anonim zwany Galem, jakaś forma namaszczenia na króla, nałożenia jakiegoś wieńca królewskiego wtedy, w tysięcznym roku, już Bolesławowi Chrobremu. No właśnie, stąd jest spór, czy to była koronacja, czy jednak za akt koronacji należy uznać ten moment w kwietniu, 1025 roku, kiedy historycy rzeczywiście stwierdzają, że Chrobry koronował się na pierwszego króla Polski. Przecież nie koronowałby się po raz drugi, gdyby uznał, że już raz został królem w roku tysięcznym, a więc być może symboliczny obrządek dokonany w czasie zjazdu Gnieźnieńskiego przez Ottona miał charakter no wyłącznie nieformalnego uznania Bolesława za władcę suwerennego. Takim formalnym tytułem króla mógł się cieszyć Bolesław dopiero w ostatnich miesiącach swojego życia. Ale odtąd III podarował mu podobno tron Karola Wielkiego. Tak, to rzeczywiście wspaniała historia, opisana przez jednego z kronikarzy zachodnich ówczesnych, jak po powrocie ze zjazdu Gnieźnieńskiego, odtąd skierował swe kroki do Akwizgranu, do stolicy odnowionego przez Karola Wielkiego cesarstwa, by odwiedzić grób wielkiego założyciela z zachodniej Europy, można tak powiedzieć, a więc Karola Wielkiego, tam właśnie w Akwizgranie i tam ten siedzący grup Karola Wielkiego, bo ciało cesarza Karola spoczywało na tronie, z uszanowaniem nawiedził Otton i jak głosi właśnie owa legenda, ów tron podarował towarzyszącemu mu w tej wyprawie, podobno do samego końca, Bolesławowi Chrobremu. Nie możemy tego sprawdzić, czy tak było w rzeczywistości, czy tron Karola Wielkiego Trafił do Gniezna, nie wiemy, bo Gniezno zostanie całkowicie spustoszone i obrabowane w 1038 roku przez czeski najazd. Ta idylla w stosunkach Bolesława Chrobrego z Ottonem III kończy się ze śmiercią cesarza w 1002 roku. Henryk II, nowy cesarz, nie może nawiązać jakichś dobrych stosunków z Bolesławem. Bolesław zresztą zajmuje Łużyce i Milsko i tu zaczyna się długa, długa wojenna ścieżka, czy ta wojna musiała się rozpocząć. Można, zagłębiwszy się na chwilę w meandry historii alternatywnej, poubolewać nad tym, że to umarł tak wcześnie, zaledwie jako 21-letni młodzieniec. Rozegrała się walka o to, kto będzie następcą. Najbliższym kandydatem był właśnie wspomniany przedstawiciel bocznej linii panującej dynastii Ludolfingów, Henryk II. Ale nie był jedynym kandydatem, byli inni bardzo poważni kandydaci, Wśród nich przyjaciel, a w każdym razie współpracownik polityczny Bolesława Chrobrego, Margrabia Eckehard. Tajemnicza śmierć Margrabiego Eckeharda już mogła być w okresie walki po zgonie Ottona III o następstwo po nim, mogła być jednym z powodów nieufności między Bolesławem Chrobrym a Henrykiem II. Kto stał za śmiercią Eckeharda? Może Henryk II maczał w tym palce? No a jeszcze potem sam Bolesław doczekał się bardzo nieprzyjemnej przygody, która zwiększyła jeszcze jego podejrzliwość wobec Henryka. Po zajęciu Łużyc i Milska, o czym wspomniała pani, tych pogranicznych ziem na terenie dzisiejszych południowo-wschodnich Niemiec, Bolesław Chrobry zdecydował się jednak usankcjonować to przez spotkanie z nowym cesarzem Henrykiem II w Merseburgu i Henryk II uznał tam, że Łużyce i Milsko będą przy Bolesławie Chrobrym, natomiast Miśnia będzie musiała zostać zwrócona. Kiedy już wydawało się, że jakoś te stosunki może się ułożą, wyjeżdżając z Merseburga, Bolesław Chrobry został niespodziewanie przez tzw. nieznanych sprawców napadnięty i ledwie uszedł z życiem. Zresztą dzięki pomocy swoich niemieckich przyjaciół. Bolesław przypisał intencję perfidnego zamachu na swoje życie Henrykowi II. Nie ufał mu odtąd. tąd przekonanie, z tym władcą będę musiał walczyć, żeby uznać moją samodzielność. Nie będę już kooperatorem cesarstwa, ale spróbuję wybić się na niepodległość wobec cesarstwa. To był nowy plan Bolesława Chrobrego. Ta wojna trwała 15 lat, zakończyła się pokojem w Budziszynie. To był zwycięski dla Bolesława pokój, chociaż jeszcze w 1017 roku właśnie Henryk II zawarł pierwszy sojusz niemiecko-ruski przeciwko Polsce i w ten sposób marnował chyba szansę na przyjaźń polsko-niemiecką. Owszem, w 1017 roku, a więc kiedy jeszcze trwała wojna, Henryk II szukał porozumienia ze wschodnim sąsiadem Bolesława Chrobrego, Jarosławem, potężnym księciem Rusi, starając się jakby w geopolitycznych kleszczach zgnieść państwo Bolesława. Bolesław jednakże wtedy był w stanie no, z nieprawdopodobną zupełnie siłą i energią pobić obu przeciwników, najpierw niemieckiego, dyktując, jak już wspomniała pani, zwycięski pokój w Budziszynie i zaraz potem przerzucając w ciągu kilkunastu tygodni swoją ciężką kawalerię pancerną z dzisiejszych niemal środkowych Niemiec na Dniepr do Kijowa. Ciekawa jednak rzecz, że z decyzją o koronacji poczekał Bolesław Chrobry aż do momentu śmierci Henryka II. Może Henryk nie dopuszczał do tego, możemy zgadywać, ale w każdym razie, kiedy Henryk umarł w 1024 roku, dopiero kilka miesięcy później Bolesław Chrobry dokonuje obrzędu koronacji i usankcjonowania formalnego tej suwerenności, o którą tak dzielnie, wytrwale, z ogromnym nakładem sił swojego państwa walczył. Gdyby Mieszko żył, to byłby dumny ze swojego syna, Bolesława Chrobrego, bo można powiedzieć, że Chrobry budował imperium w tej części Europy. Sądzę, że Mieszko, jeśli możemy bawić się w takie zgadywanki, byłby bardzo dumny z Bolesława Chrobrego. Ten pierworodny okazał się godnym spadkobiercą swojego ojca. No Nie tylko utrzymał to, co ojciec zostawił, ale umocnił, podniósł do rangi nie tylko ważniejszych, ale i bardziej ambitnych, to trzeba podkreślić, państw Europy środkowo-wschodniej. Pokazał, że starsze od Polski, 50 czy 70 nawet lat starsze w swojej strukturze politycznej Czechy, są jakby w cieniu tej nowej siły słowiańskiej, zachodniosłowiańskiej, którą stworzył Mieszko, a podniósł do rangi potęgi Bolesław. Historia żywa. Za tydzień o matce i synu, o Rychezie, pierwszej królowej Polski i Kazimierzu Odnowicielu. To będzie także pełna interesujących, intrygujących zwrotów. Historia, panie profesorze. O tak, może nawet jeszcze bardziej dramatyczna od tej, którą opowiadamy teraz, bo